Zaczynam nowe życie, zaczynam nowy zeszyt Zwolniłem swoje tempo, nie warto się spieszyć, Nie warto się cieszyć, czegoś czego nie masz nie w garści Korzystam w pełni życie, które dostałem od matki Ta. Wypełnię puste kartki, nakarmi swoją duszę Najedzony dosyć syta, kiedy czegoś się nauczę Rąk sobie nie brudzę, już od dłuższego czasu Nie będę ryzykował, ani razu Nigdy więcej nie pokazuj, swoich słabości Może być nieciekawie, kiedy trafisz na swój prości My ludzie prości, ciągle podwiaszą Jak jeden z dwóch marzy mi się Prosty świat, świat Od wielu lat daje moc to jak gastron W uszczach NSP i noco miasto Nie warto udawać nie. kogoś, kim się nie jest nie. Najważniejszy jest w życiu szelest. Nie warto działać pochopnie, prawić co nieistotne, bo życie ulotne nie skleje co potne. Są takie momenty, proste zakręty, którędy iść ze w krwi, dla nie żyć warto. Nie warty kłamstwo, jego, nogi za krótkie, nie półsłówkiem mów. Lub co duch twój uważa nad skutkiem brawa, przed efektem obawa, ale wcześniej nad niczym się nie zastanawia. Nie warto czekać na zbawienia Chrystus, brak nacisku to wystrój każdego charakteru, tylko w sedno celu nie jak wielu nasz duch nie warto za bielu chamstwa wyrażać skruchę Nie ma sensu owiać Pawełne pawełnę z bliskich barwą Nie warto, za bardzo cenisz to co masz Co dał ci świat, co dał ci brat, co dał każdy fakt i rap Bez celu dla wielu klepto codzienny wietką I tak bierze to na miękko Niewarte piekło, które sami budujemy Po żarach sekund każdy podróżuje jak alchemik Nie warto, cztery ściany samty Gdy ranking waży tylko sprawy, które trafią na wokalny Nie warty, bez celu, operacji każdy fakt stawiam tylko na bogatszych Nie słabszych, nos zadarty To tylko pozór z wozu Zawsze traktura nie ma honoru Co rusz, nowe kazania, nowa moda Nowy szał, z nim fałgoda, nie warta wiary, którą hańbi nie jeden jedę Nakręca ciebie, a sam robi pod siebie Łapie co zrobisz, uspokój sami się To wszystko bracie, jest uwagi nie warte Głowa w niebie, wszystkiego byłem pewien Nie warto liczyć na coś, kiedy się nie wie Wystarczy pomyśleć myślami i naprzód. Ród, ród. To nigdy nie liczyć na cud Na Chaju Bóg i Jego planeta Ziemia Zamiast Ziemia, na lepsze, na gorsze się zmienia Wstraceniam tych, którzy mają swoje pasje Potrzebne tu profity, aby Poczuć satysfakcję. Nie warto myśleć tylko o swojej dupie Nie każdy tak robi, a niby każdy to rozumie Jesteśmy pazerni i i chciwi Stawieni na rewirach polujemy jak myśliwi Nie warto oszukiwać samego siebie Jeden zmyślony powód, aby poczuć się lepiej Ja dam ci to, że wystarczy mi fern Żeby było dobrze, pierw musi być źle